Cześć moi drodzy, jak się macie? Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie Oczywiście zapraszam na spotkanie z językiem polskim Skoro słuchacie tego podcastu to prawdopodobnie wiecie już, że mam na imię Piotr ale jak zawsze grzecznie jest się przedstawić na początek Zatem mam na imię Piotr i prowadzę ten podcast po to, żeby pomóc wam Nauczyć się mówić po polsku Taki jest mój zamiar Mam nadzieję, że to się uda Chcę, żebyście dobrze rozumieli, gdy ktoś mówi po polsku I żebyście sami też mogli porozumiewać się po polsku Nie uczę was zasad gramatycznych Bo po prostu uważam że nie są najważniejsze Najważniejsza jest komunikacja Komunikacja nawet z błędami Nikt nie nauczył się jeszcze mówić Nie robiąc błędów Nie ma takiego człowieka na świecie Nawet ucząc się naszego pierwszego języka Czyli języka ojczystego Też popełniamy błędy I nadal je popełniamy Nawet gdy mówimy w naszym języku przez 30, 40, 50 lat. Zatem zachęcam Was do robienia błędów. Róbcie jak najwięcej błędów. W ten sposób nauczycie się polskiego o wiele szybciej, niż wkuwając na pamięć zasady gramatyczne. Wiecie, co to znaczy wkuwać na pamięć? Wkuwać na pamięć to znaczy uczyć się na pamięć, starać się coś Zapamiętać, więc nie zachęcam was do wkuwania na pamięć zasad gramatycznych A zamiast tego zapraszam was do posłuchania czegoś ciekawego po polsku Dziś opowiem o człowieku, który wstrzymał słońce i ruszył ziemię Tym człowiekiem był oczywiście wielki astronom Mikołaj Kopernik jednak zanim zacznę opowiadać o Koperniku, chcę, żebyśmy posłuchali jednego z nagrań, które od Was dostałem. A konkretnie to nagranie dostałem od Justina. Stało się już tradycją, że przysyłacie do mnie swoje nagrania, a potem ich razem słuchamy. Bardzo mi jest miło, że dostaję od Was nagrania. I dostaję od Was nagrania, z różnych zakątków świata Dziękuję wam za nagrania I czekam na więcej Bardzo się cieszę Bo Justin jest pierwszą osobą z Filipin Która przysłała do mnie nagranie To niesamowite, że również na Filipinach Są osoby, które uczą się polskiego Posłuchajmy nagrania od Justina Cześć Piotr, mam na imię Justin i jestem z Filipin. Jestem słuchaczem Twoich podcastów już od dwóch miesięcy, ale intensywnie uczę się polskiego już od siedmiu miesięcy. Uczę się polskiego, bo od dawna już bardzo interesuję się polską kulturą i historią. Także chcę robić studia magisterskie w Polsce i chcę robić studia po polsku. Dlatego nauka języka polskiego jest dla mnie ważny. Przed słuchaniem Twoich podcastów uczyłem się polskiego głównie przez listy słów, książki o gramatyce, lekcji i wymiany językowe przez Skype. Na początku to bardzo mi pomaga, że mogłem robić zdanie z łatwością ale po kilku miesięcy zauważyłem, że taki sposób nauki już nie działa w średnio zaawansowanym poziomie, bo zauważyłem, że mówią po polsku zupełnie różnie niż Polacy. Ale kiedy zacząłem słuchać Twoich podcastów i czytam razem z transkrypcją, zrobiłem wielkie postępy, i chcę podziękować Ci za to, że Twoje kursy, podcasty i inne materiały w Twojej stronie Real Polish bardzo mi pomagają i nie tylko w strukturze językowej albo intonacji, ale także rozpalają moją motywację w języku polskim. Dziękuję bardzo za interesujące materiały, które nie pojawia się w książce gramatycznej. Bez ciebie i Twoich podcastów takie postępy to niemożliwe. To wszystko, co chcę powiedzieć. Cześć, Boba. Dziękuję bardzo, bardzo pięknie mówisz po polsku. Naprawdę, naprawdę wspaniała robota. Jestem pod wrażeniem, bo. Mówisz, że uczysz się dopiero od siedmiu miesięcy To naprawdę bardzo krótko, bardzo szybko wszedłeś na wysoki poziom Moje gratulacje, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem Dziękuję Justinowi za nagranie mm, Bardzo serdecznie A was zachęcam również do przysyłania nagrania Wiem, że to jest stresujące Oczywiście, że tak jest, ale myślę, że warto zrobić takie nagranie nawet dla siebie, tylko dla siebie. Kochani, zresztą, czego tu się bać? Zawsze możecie nie wysyłać nagrania, nie ma problemu. Potraktujcie to jako ćwiczenie mówienia. Opowiedzcie coś o sobie przez jedną, dwie minuty i przyślijcie nagranie do mnie. A jeśli wam się nagranie nie spodoba, po prostu nie musicie go wysyłać. Okej, okay, a na koniec posłuchamy jeszcze nagrania od Hansa z Boliwii. Ale to na koniec podcastu. Teraz chcę opowiedzieć wam o Mikołaju Koperniku. Pewnie dziwicie się, dlaczego akurat teraz chcę opowiedzieć o Mikołaju Koperniku i o jego, o jego teorii heliocentrycznej hmm. Dlaczego dzisiaj? Otóż niedawno, kilka dni temu poinformowano, że polski minister nauki zdecydował, że astronomia zostanie wykreślona z listy dziedzin naukowych w Polsce tak, dobrze słyszycie Ja też nie mogłem w to uwierzyć Jednak to prawda Astronomia nie będzie już samodzielną nauką Ale będzie tylko częścią fizyki Przynajmniej taki jest projekt Na razie to jest projekt Zobaczymy, czy tak się stanie Astronomowie oczywiście protestują ale prawdopodobnie ich protest niewiele pomoże. Dlaczego tak ma być? Dlaczego astronomia nie ma być już samodzielną nauką w Polsce? Myślę, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to znaczy, że chodzi o pieniądze. Minister po prostu nie chce dawać pieniędzy na astronomię. To dosyć ciekawe, bo kilka miesięcy temu słyszałem, jak nasz premier opowiadał o wielkich inwestycjach i rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego jak ma się jedno do drugiego czy to nie jest jakaś sprzeczność wydaje mi się, że tak polityka jednak rządzi się swoimi prawami wydaje mi się, że politycy nigdy nie mówią prawdy a zawsze mówią to, co chcą usłyszeć wyborcy Polscy astronomowie chcą walczyć o swoją dziedzinę naukową i 8 tysięcy naukowców, astronomów podpisało już protest. Czy ten protest pomoże? Zobaczymy. Hmm, wydaje mi się, że nie. Muszę wam powiedzieć, że w Polsce ostatnio ważne jest tylko to, co jest narodowe, polskie i patriotyczne, więc prawdopodobnie... Na a na astronomię hmm, Po prostu nie starczyło już pieniędzy Ale przecież Mikołaj Kopernik On był wielkim polskim astronomem A może nie Może Kopernik wcale nie był Polakiem Przyjrzyjmy się uważnie Mikołaj Kopernik to oczywiście Polska wersja nazwiska Naprawdę nazywał się Niklas Kopernik i był synem Niklasa Jego ojciec miał takie same imię jak syn Matka Kopernika to Barbara Watsonrodę. Rodzice Kopernika byli kupcami i mieszkali w Toruniu Kopernik urodził się w 1473 roku, czyli w drugiej połowie XV wieku Jego rodzina Kopernik, pisane przez GK na końcu Pochodziła ze Śląska, ze wsi Kupernich Nazwa pochodzi od słowa Kuper, czyli mieć. Mieć to jeden z metali Myślę, że wiecie co to jest na pewno wiecie, jak wygląda miedź. To metal, który ma różowy kolor. Miedź jest używana do robienia przewodów elektrycznych na przykład. Zatem rodzina Kopernika, jego przodkowie w XIV wieku zaczęli wyjeżdżać ze Śląska do dużych polskich miast, na przykład do Krakowa, Lwowa, a także do Torunia, który w tym czasie Czyli w XIV wieku należał do państwa zakonu krzyżackiego, a nie do Polski. Jednak w 1451 roku, czyli jeszcze przed narodzinami Kopernika, w Toruniu wybuchł bunt przeciwko krzyżakom. Ludzie zburzyli zamek krzyżacki i w ten sposób rozpoczęła się 13-letnia wojna polsko-krzyżacka. Ta wojna zakończyła się podpisaniem traktatu pokojowego właśnie w Toruniu. I wtedy Toruń przeszedł w granicę Polski. Ok? Toruń znalazł się w Polsce. Od tego czasu Toruń należał do Polski. Toruń, tak jak Gdańsk, otrzymał wiele przywilejów. Był to, były to i gdański i Toruń. Były to bardzo bogate miasta Zatem ojciec Kopernika przyjechał do Torunia Gdy to miasto należało do państwa zakonu krzyżackiego Ale jego syn Mikołaj Kopernik urodził się gdy Toruń należał do Polski To było za panowania Kazimierza Jagiellończyka Polskiego króla Czy... Mikołaj Kopernik mówił po polsku? Prawdopodobnie tak W Toruniu mówiło się wtedy po polsku i po niemiecku W domu na pewno Kopernik mówił po niemiecku hmm. Tak jak jego rodzina Z czasów Kopernika ocalało kilka rękopisów, wspomnień Które napisał również po niemiecku Niestety nie ma ani jednego dokumentu po polsku. Oczywiście wszystkie dokumenty naukowe, swoje dzieła, książki Kopernik pisał po łacinie. W tamtych czasach łacina była językiem naukowców, więc to nic dziwnego. Pamiętajmy, to było 500 lat temu. W tamtych czasach nikt nie miał paszportu i sprawy narodowe chyba nie były aż tak ważne jak są Teraz Tak jak już mówiłem Mikołaj Kopernik urodził się W XV wieku Dokładnie w 1473 roku Jego rodzice byli zamożnymi kupcami Człowiek zamożny To nie znaczy, że mieszka za morzem <śmiech> Nie, nie Człowiek zamożny to ktoś Kto ma dosyć dużo pieniędzy Kto ma dużo pieniędzy Ten jest Zamożny. Ojciec Mikołaja Kopernika zmarł, gdy mały Mikołaj miał około 10 lat Wychowaniem Kopernika zajął się jego wuj Kopernik miał zostać, miał zrobić karierę duchownego Miał zostać księdzem duchownym Musiał więc zdobyć dobre wykształcenie Kopernik uczył się w Toruniu, a potem w Krakowie Na Uniwersytecie Jagiellońskim Później Kopernik został kanonikiem Ale nie miał święceń kapłańskich Kościół yy, wysłał młodego Kopernika Na studia do Włoch I tam studiował on Prawo kanoniczne i medycynę W 1503 roku Kopernik zdał egzamin doktorski sprawa na Uniwersytecie Ferrarze, we Włoszech oczywiście. Po studiach Kopernik powrócił do Polski i tutaj pracował ze swoim wujem, który był biskupem warmińskim. Okay? Był również duchownym. Kopernik brał udział w sprawach dyplomatycznych, administracyjnych i sądowych, Mieszkał w tym czasie w Litzbarku W Litzbarku warmińskim Potem przeniósł się do Olsztyna I następnie do Fromborka Wszystkie te miasta są Mniej więcej na północy Polski W tym czasie Fromborg został napadnięty Przez Krzyżaków Wtedy, kiedy właśnie pracował tam Kopernik Kopernik Dowodził obroną miasta Wysłał prośbę do króla Polski Wtedy królem Polski był już Zygmunt Stary Wysłał do niego prośbę o pomoc I krzyżacy przegrali wojnę I został zawarty rozejm w 1529 roku Kopernik zakończył pracę Jako kanclerz kapituły warmińskiej i miał teraz więcej czasu na pracę naukową Na to, co najbardziej go interesowało I to również dla mnie jest najciekawsze To o czym teraz zacznę wam opowiadać Żeby zrozumieć, jaką rewolucję w nauce zrobił Kopernik A potem Galileusz czyli Galileo po włosku musimy przypomnieć sobie jak ludzie w tamtych czasach postrzegali świat co wiedzieli na temat kosmosu od starożytności ludzie uważali że Ziemia jest w centrum kosmosu jest w środku kosmosu a wszystko kręci się wokół Ziemi tę wizję świata Kosmosu Znamy od czasów Ptolomeusza Który żył 200 lat przed narodzeniem Chrystusa W czasach średniowiecza uważano Tego antycznego matematyka i astronoma Za wielki autorytet Pomyślcie jak to porównać do dzisiejszych czasów Teraz jeśli ktoś był 50 lat temu Autorytetem naukowym Dziś nie jest już zbyt dobry, prawda? Teraz nauka, technologie, wszystko zmienia się bardzo szybko. Jednak wtedy nauka, kosmologia była na takim samym poziomie jak 1500 lat wcześniej. Kolejnym autorytetem był Arystoteles, który był filozofem żyjącym prawie 400 lat przed naszą erą. Lecz wciąż był autorytetem Jeśli chodzi o fizykę Dziś wciąż uważamy, że Arystoteles był bardzo mądrym człowiekiem Znał się na polityce filozofii Ale dziś nie jest już on autorytetem w dziedzinie fizyki Jednak największym autorytetem w czasach średniowiecza była Biblia Biblia przedstawiała świat w ten sposób, że to właśnie Ziemia była w jego centrum W księdze dziesiątej Jozuego Jozue to po angielsku Joshua W tej księdze Jozue prosił Boga, żeby pomógł mu i zatrzymał na chwilę słońce Jozue musiał zabić kilku wrogów, a robiło się już ciemno i nie chciał, żeby oni uciekli. Bóg zatrzymał więc Słońce i dzień był dłuższy. Jeśli popatrzymy na to z punktu widzenia geocentrycznej teorii kosmosu, wtedy nie ma większego problemu, wystarczy zatrzymać Słońce. Jednak jeśli popatrzymy na to z punktu widzenia heliocentrycznej teorii kosmosu, praw grawitacji, to nie jest to już takie proste. Zatem biblijna kosmologia jest oparta na geocentrycznej teorii Wszechświata. Nie mówię tu o tym, że Ziemia jest płaska. Ludzie już wtedy wiedzieli, że Ziemia jest okrągła. Jednak wierzyli, że wszystkie planety, Słońce i inne gwiazdy krążą wokół Ziemi. Ziemia jest w centrum Wszechświata. Dobrze jest być w centrum wszechświata, prawda? To czyni nas bardziej ważnymi. Tak mi się wydaje. Z tym wszystkim nie zgadzał się Kopernik. Jego obliczenia wykazywały coś innego. Kopernik był ojcem nowoczesnej astronomii. Swoimi obserwacjami i obliczeniami wykazał, że Słońce nie porusza się a wszystkie planety naszego układu wraz z Ziemią orbitują, poruszają się dookoła Słońca. Kopernik obliczył, że czas potrzebny na to, by planeta okrążyła Słońce, zależy od odległości tej planety od Słońca. Im jakaś planeta jest dalej od Słońca, tym więcej czasu potrzebuje na okrążenie Słońca. W tym czasie to była bardzo rewolucyjna teoria W 1514 roku Kopernik opublikował 7 praw Którymi rządził się kosmos Po pierwsze Słońce jest w centrum Ziemia krąży wokół Słońca Księżyc krąży wokół Ziemi Inne gwiazdy są znacznie dalej od Ziemi niż Słońce to były podstawy nowoczesnej astronomii. Jego przyrządy były bardzo prymitywne. Kopernik w swoim obserwatorium nie miał nawet teleskopu. Wyobrażacie to sobie? Teleskop został wymyślony przez Galileusza dopiero za 100 lat. Teoria heliocentryczna Kopernika była oczywiście odrzucana przez Kościół. Jego dzieło było zakazane przez inkwizycję rzymską na ponad 300 lat Kopernik wydał swoje dzieło tuż przed swoją śmiercią o obrotach ciał niebieskich tak po polsku tłumaczy się łaciński tytuł De Revolutionibus Orbitum Celestium zostało wydrukowane 400 egzemplarzy tego dzieła w Norymberdze Podobno Kopernik Dostał Otrzymał swoje wydrukowane dzieło W dniu swojej śmierci Jeden egzemplarz tego wydania Znajdował się w Polsce Jednak został skradziony przez Szwedów W 1629 roku I prawdę mówiąc nie wiem Czy teraz w Polsce e, Znajduje się Jakiś oryginalny, jeden z tych 400 egzemplarzy. Jaki był odbiór tego dzieła przez ważnych ludzi współczesnego świata? Teorię Kopernika krytykował Marcin Luther, a Giordano Bruno, włoski filozof, należał do zwolenników teorii heliocentrycznej. Natomiast Johannes Kepler stworzył udoskonaloną teorię heliocentryczną która mówi o eliptycznych, a nie o okrągłych orbitach planet. Dopiero w 1822 roku skreślono dzieła Kopernika i inne prace dotyczące heliocentryzmu z listy zakazanej, z zakazanej listy książek. Zatem Kopernik stworzył teorię heliocentryczną, jednak wszyscy wiemy, że teoria to dopiero początek. Teorię trzeba potwierdzić doświadczalnie. I tak się stało. 100 lat później Galileo Galilei, po polsku Galileusz, był włoskim naukowcem, który na podstawie obserwacji przekonał się o prawdziwości teorii heliocentrycznej Kopernika. Galileusz jako pierwszy Stosował doświadczenie w badaniu zjawisk przyrody Wcześniej z reguły posługiwano się logiką Czyli myślano jak mogłoby to być Na przykład jak myślicie Czy lekkie przedmioty spadają wolniej na ziemię Niż przedmioty ciężkie? Wydaje się, że tak Według logicznego myślenia ale tak nie jest. Galileusz wszedł na wieżę w Pizie i zrzucił z niej jednocześnie dwie metalowe kule. Jedna kula była duża i ciężka. To była kula armatnia. A druga kula była lżejsza, bo to była mała kula do muszkietu. Obie wykonane z tego samego materiału, tylko jedna była duża, a druga mała. Co się okazało? Okazało się, że obie kule spadły na Ziemię dokładnie w tym samym momencie. Galileusz do swoich obserwacji kosmosu stosował teleskop, czyli układ soczewek. On wymyślił teleskop i on jako pierwszy zobaczył rzeczy, których nie widział nigdy żaden człowiek. On pierwszy przez teleskop zobaczył cztery księżyce Jowisza. Dużo można mówić o odkryciach Galileusza, ale dziś mówimy o jego obserwacjach potwierdzających poprawność teorii Kopernika. Kopernik zrobił ogromną ilość obliczeń i powiedział, myślę, że Ziemia krąży wokół Słońca. Kopernik obliczył to wszystko. Nie zrobił obserwacji, nie potwierdził swojej teorii obserwacjami Teoria zamienia się w fakt Gdy potwierdzimy teorię obserwacjami I to właśnie zrobił Galileusz W stosunku do teorii heliocentrycznej Galileusz podważył autorytet Arystotelesa Oraz autorytet Kościoła w tym czasie, pod koniec renesansu we Włoszech, to były wielkie autorytety. Klasyczna filozofia grecka, grecka i kościół chrześcijański. Łatwo teraz zrozumieć, dlaczego reakcja na to, co dowiódł Galileusz, była aż tak negatywna. Kopernik, a teraz Galileusz, pokazali, gdzie jest nasze miejsce w kosmosie. Kopernik zmarł zaraz po wydaniu swojego dzieła, więc nie dotyczyły go żadne represje, ale, ale Galileusz był postawiony przed świętą inkwizycją i zmuszony do wyrzeczenia się tego, co napisał. Jednocześnie jego książka znalazła się w spisie książek zakazanych. Musimy tu dodać, że Galileusz był Wierzącym katolikiem I nie walczył z kościołem Nie walczył z instytucją kościoła Kopernik, Mikołaj Kopernik Również był duchownym katolickim Obaj naukowcy byli po prostu ciekawi Jak działa świat Jak to wszystko jest stworzone Jak to możliwe I gdzie my żyjemy Ta rewolucja naukowa Rewolucja naukowa XVI i XVII wieku Poddawała w wątpliwość Nauki Kościoła Poddawała w wątpliwość Starożytne autorytety Starożytną kosmologię Ale nie atakowała Chrześcijaństwa Ani Kopernik Ani Galileusz Nigdy nie wyrzekli się chrześcijaństwa Nigdy nie powiedzieli Ja już nie wierzę w Boga Nie to jest pewien niuans, który warto zrozumieć. Jesteśmy w epoce późnego renesansu. Później, w epoce oświecenia, filozofowie zdecydowanie krytykowali Kościół. Ale Kopernik i Galileusz nie robili tego. Chcieli poznać prawa rządzące światem, ale nie było ich zamiarem atakowanie Kościoła. W XVI wieku ludzie uważali, że Bóg... Stworzył świat, stworzył człowieka I to człowiek jest najważniejszy ze wszystkiego, co stworzył Bóg Dlatego ludzie myśleli Skoro nie jesteśmy w centrum, w środku Jakże możemy być w takim razie najważniejsi? To martwiło ludzi To niepokoiło ludzi Ludzie, ludzie nie obchodzą teorie naukowe które zmieniają nasze miejsce we wszechświecie. To się ludziom nie podoba. Lubimy myśleć, że jesteśmy najważniejsi. Chcemy wierzyć w to, że jesteśmy najważniejsi. To jest wspaniałe uczucie być numerem jeden. Być najważniejszym. Jak widzicie, nie jest łatwo być naukowcem. Nawet jeśli coś jest udowodnione doświadczeniem, to i tak ludzie Wiedzą swoje, ludzie myślą swoje Żadne doświadczenie ich nie przekona Jednak są tacy, którzy rozumieją naukę A nawet więcej chcą ją dalej rozwijać Mikołaj Kopernik stworzył teorię heliocentryczną Galileusz potwierdził tę teorię obserwacjami w naturze A Johann Kepler Rozwinął te teorie Teoria Kopernika mówiła o tym Że planety poruszają się po okrągłych orbitach Kepler dowiódł, że te orbity Nie są okrągłe A eliptyczne I Słońce jest w jednym z ognisk Znajduje się w jednym z ognisk tych orbit po prawach Keplera mamy prawa Newtona, które opisały zasadę grawitacji. Prawo powszechnego ciążenia pozwala ostatecznie wyjaśnić ruch ciał niebieskich, ruch planet. To wszystko ma ze sobą związek, a temu wszystkiemu dał początek właśnie wielki Mikołaj Kopernik. Dlatego jego teoria jest tak bardzo ważna Współczesna nauka zaczyna się właśnie od Kopernika On rozpoczął rewolucję naukową Co ciekawe, wciąż nawet teraz W XXI wieku, gdy wiemy już dużo więcej Na temat wszechświata Wciąż są ludzie, którzy nie tylko nie chcą zrozumieć, że Ziemia obraca się wokół Słońca, ale także uważają, że Ziemia jest płaska. <śmiech> Są tacy ludzie. To niesamowite. Sami możecie zobaczyć na YouTube, w ramach rozrywki oczywiście, po to, żeby się pośmiać. Bo tak naprawdę to chyba szkoda na to czasu. Jest taki facet, Amerykanin, który nazywa się Dave Murphy, Możecie posłuchać jego wywodów, nawet po polsku. Widziałem na YouTube również polskie wersje filmików, w których próbuje udowodnić, że Ziemia jest płaska. Mam nadzieję, że rządzący Polską nie uważają, że Ziemia jest płaska i nie dlatego wykreślają astronomię z listy samodzielnych nauk. Najbardziej znanym współczesnym astronomem polskim jest Aleksander Wolszan, który odkrył pierwsze planety pozasłoneczne. Czyli pierwsze planety, które krążą wokół innej gwiazdy niż Słońce. Aleksander Wolszan i jego amerykański kolega, astronom Dale Frail, w 1920. Nie 20, W 1992 roku opublikowali swoje odkrycie Dziś w 2018 roku znamy już prawie 4000 planet z innych układów gwiezdnych Między innymi dzięki obserwacjom teleskopu Kepler Który krąży w kosmosie Kochani na dziś to już koniec o kosmosie Wracamy na naszą matkę ziemię Żeby posłuchać jeszcze jednego głosu Tym razem to będzie głos Hansa z Boliwii Dziś słuchamy naszych przyjaciół Z dalekich zamorskich krajów To niesamowite Jeden przyjaciel z Filipin I drugi z Boliwii Posłuchajmy Hansa Cześć Piotr Mam na imię Hans Jestem Boliwicikiem od Ameryki Południowej. Mieszkam w Polsce około 5 lat. Wygląda jak długo czas, ale niestety jeszcze nie mogę mówić płynnie po polsku. E, trzy miesiące temu zdecydowałem uczyć się intensywnie. Dlatego, że dużo czytałem książki, gramatyki, wszystko na pamięć. Ale... Niestety rezultat nie był dobrze. Bo każdy raz ja rozumiałem z moimi kolegami. Po pierwsze, myślałem jak przypadki e, rod, rodzaj czy była liczba mnoga, pojedyncza i tak dalej. Był trudno. Jak czasami Polacy mówi, masakra. To mówi ulubiona słowo po polsku. A potem. Znalazłem Twój podcast i naprawdę bardzo podoba mi się. Słucham codziennie minimalnie jeden raz. Teraz myślę, że mój Polsku jest lepiej. Oczywiście muszę dużo poprawić. Mam nadzieję, w tym grudnia będzie mówić po polsku lepiej. No to wszystko. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz, e, twój podcast są naprawdę super. To był mój pierwszy nagrania. A druga następny będzie lepiej. To wszystko. Trzymaj się. Do widzenia. Pa! Dziękuję bardzo. Historia bardzo podobna do innych, prawda? Ale Hans na szczęście już zmienił metodę i na efekt nie trzeba było długo czekać. Brawo, świetnie mówisz po polsku, bardzo mi się podoba Hans, pamiętaj, poco a poco, czyli pomału do przodu Każdego dnia robisz mały krok Tak to właśnie działa Dobrze, że słuchasz codziennie czegoś po polsku To jest najważniejsze Pamiętajcie, najważniejsze to nie robić przerw Mózg musi przyzwyczaić się do innego języka i żeby to się stało, musimy słuchać, czytać codziennie. Hans niedawno pytał mnie w liście o książki do gramatyki, bo musi zdać egzamin gramatyczny. Czasami potrzebujemy jakiegoś dokumentu potwierdzającego naszą umiejętność innego języka. Niestety wciąż... Takie dokumenty są potrzebne To jest niesamowite, że nie jest ważne jak porozumiewamy się w danym języku Ważne jest czy mamy odpowiedni dokument Dokument, który kosztuje niemało 160-180 euro Tyle kosztuje taki dokument Kawałek papieru, który mówi o tym, że znamy gramatykę języka polskiego I wszystkie końcówki podczas testu wpisaliśmy bezbłędnie Wracając do książki, o którą pytał mnie Hugo Niestety nic wam nie polecę, bo nie znam dobrej książki do gramatyki Być może takie są, nie wiem, nie interesowałem się tym, nie szukałem Ja polecam wam metodę naturalną, metodę słuchania i czytania To naprawdę działa Mam wiele dowodów od was, że to działa I czekam oczywiście na więcej, czekam na wasze nagrania opowiedzcie o sobie, o tym jak uczycie się może ktoś poleci jakąś świetną książkę do gramatyki przy okazji, zapraszam serdecznie kochani to tyle na dziś, powoli będziemy kończyć nasze spotkanie dziękuję wszystkim za listy wiadomości, komentarze to wspaniale, że jesteście ze mną w kontakcie to dla mnie bardzo ważne, ponieważ bez was to wszystko jest bez sensu to wszystko jest tylko dzięki Wam. Dziękuję Justinowi, dziękuję Hugo i dziękuję wszystkim, którzy słuchacie tego podcastu. Jestem tu po to, żeby Wam pomagać w nauce polskiego. Jestem z Wami. Jeśli macie jakieś wątpliwości, pytania, to proszę piszcie do mnie. Trzymajcie się zdrowo. To tyle na dziś. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa! To był podcast Real Polish. Do więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.